Przyjdzie jak tylko zawołam. Nowy porządek świata po pandemii psychozy. Fon Stefan Kusiewski, Studia Sławika et Hazarika. 10 października 2024. Magazyn Europejski Sowa. Sabotaż klimatyczny. Jak transformacja energetyczna. Rujnuje nasze życie. Do Tomasza Cukiernika, autora książki o tym tytule, będącej w przedsprzedaży. Gawęda Polska. Szczęść Boże Państwu. Rujnują życie. Przetrącają kręgosłup. Łamią palce prawej dłoni. ów z obrączką, jako i serdeczny, na środku skrzyżowania symbolicznie wkładany do D wielkie skropką Bogu ducha winnym Polakom i patriotom przez pędzących po śmiertelnie zimnym stoku na złamanie karku w tańcu śmierci fałszywych polityków, bezmyślnych na desce ezoteryki bezprawnych prawników, prokuratorów ścigających bez podania numeru, sygnatury, akt, sfrustrowanych dziennikarzy, którzy źle kończą prześladowani przez bandę złoczyńców. zorganizowaną grupę przestępczą dokonującą et etnunk zbrodni zamachu stanu w tzw. Polsce po Magdalencie 89. Tak jest, jak postrzegamy w październiku 2024. A nie powinno tak być w ocenie zdrowego rozsądku, dokonywanej w godności człowieka, wolności woli, myśli i uczynku. Zainteresowany opublikowanym spisem rozdziałów najnowszej pana książki, życząc jej powodzenia w udanej, szybkiej przedsprzedaży, pozwalam sobie wskazać pro publico bono, na oryginalne rozwiązanie badawcze problemu naukowego w przedmiocie pracy zatytułowanej Jak trupy polityczne tzw. Tak Polski po Magdalence 89 roku odbierają obywatelom zagwarantowaną konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej artykuł 52 wolność poruszania się rozważania na przykładzie miasta Łodzi. Gdyby zaś zechciał szanowny Pan, może nie jako autor książki o transformacji w Nowej Zelandii, czy publicysta, lecz prawnik i ekonomista, podjąć ten temat w pracy dysertacyjnej, to mielibyśmy niewątpliwie do czynienia co najmniej z wartością dodaną w nauce polskiej. Czego niestety nie sposób, mówiąc kolokwialnie, tak sobie, mimochodem, jako na marginesie, z całą wiedzą, którą dysponujemy, o sumie nieopublikowanych do dzisiaj mocy pseudointelektualnej, miazmatów i plagiatów, prac bliźniaczo podobnych sobie we wszystkim, poza uprawianym seksem, braci Jarosława i Lecha Kaczyńskiego tak zwanych ojców Trzeciej Rzeczypospolitej, obłudnych uczestników antypolskiej zmowy, alkoholowych biesiad, żydokomunistycznych generałów z nałogowymi złoczyńcami w Magdalence 1989 roku oraz potem przy tak zwanych podstolikach, w tym między innymi prawny, okrągłego stołu generała Milicji Obywatelskiej Kiszczaka i prowadzącego tego z ramienia u Kremla generała Janiszewskiego. Skutecznie ukrytego żydokomunisty przed wymiarem sprawiedliwości przez takich jak swój, robiący za adwokata rodzin górników zastrzelonych 81 na wujku, niskiego, wzrostem, niskiego wzrostu facet z naszej pana i mojej czeladzi, pokroju Borysa Budki, czy Zbigniewa Szaleńca z innymi? Okradając totalnie łatwowiernych ludzi i zadłużając niemiłosiernie swój rząd na warunkach Komisji Europejskiej, dokonują oni zaistek kradzieży zuchwałej mienia państwowego znacznej wartości. Szaleńcy na trafie meduzy w istocie. Zabawiają się obiektywnie bezcelową ze wszechmiar akumulacją kapitału przy okazji permanentnej likwidacji tworu państwowego, którym zastąpili służalczo PRL prezydenta Jaruzelskiego. Rujnują przy tym bezlitośnie nasze życie, wprowadzając anachroniczny chaos Brąsztajna, Trockiego oraz anarchię Bakunina w celu dokonania demontażu struktur państwowych. Zgodnie z wytycznymi trotskistowskiej Brukseli, Bilderbergów, Palikot, Sikorski i inni, wide Wikipedia, a czynią tak samo jak ich koledzy w Republice Federalnej Niemiec, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii na diabelskie kopyto piekielnych zniszczeń dokonywanych przez nieludzki reżim syjonistyczny w strefie Gazy. Około 42 tysiące śmiertelnych ofiar zbrodniczych narodów Izraela, a także w Jemenie, US Force, Space Force i w Syrii. Dla zobrazowania takiemu chociażby, dajmy na to, Andrzejowi Sebastianowi Dudzie skali poniesionych do dzisiaj strat, 42 tysiące zabitych kobiet, mężczyzn, starców i dzieci to w porównaniu tyle samo, co liczba wszystkich mieszkańców miasta Czelać z niemowlakami i z płodami poczętymi w łonach matek Polek, z mieszkańcami Groćca gwałtem włączonymi w PRL do Będzina. Na czasie jednak będąc oraz w aspekcie tytułowego w pana książce Sabotażu klimatycznego przejdźmy do cząstkowego z konieczności obszaru tematycznego rozprawy naukowej postulującej się niejako z potrzeby naturalnej. Miasto Łódź według danych Urzędu Statystycznego liczy osób 652 015. W łódzkim obszarze metropolitalnym żyje zaś ponad milion ludzi. Przy czym w obecnej liczbie mieszkańców pobliskiego Tomaszowa Mazowieckiego mieści się po dwakroć liczba ludzi zabitych w przeciągu ostatniego roku w gazie. Mieszkańcy miasta Łodzi mogą korzystać ze zagwarantowanej w ustawie zasadniczej Wolności poruszania się, czego nie można z przykrością powiedzieć o ludziach żyjących jeszcze w oblężonej gazie. Korzystają przy tym nie tylko z transportu komunalnego, ale i z prywatnych samochodów, zarejestrowanych w ponad 600 tysięcznym mieście łodzi na liczbę ponad 500 tysięcy. Dokładnie 550 828 samochodów według danych Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Łodzi w 2022 roku. W Łodzi znajduje się do dyspozycji kierowców tych aut ponad 100 stacji paliw. Część z nich jest czynna całodobowo. Do podstawowych sieci należą Orlen i Lotos, obie firmy z tak zwanym polskim kapitałem, BP, Shell i inne. Na wielu stacjach paliwowych we Frankfurcie nad Menem transformacja energetyczna wymusiła jak dotąd pojedyncze stanowiska, umożliwiające ładowanie akumulatorów. W ulokowanym za granicą miasta Handlowym Main Tanus Centrum zauważa się na razie na dotychczasowym parkingu dla samochodów spalinowych kilka zajętych wciąż stanowisk ładowania firmy Tesla. Należy przy tym wyjść z konstatacji, że gdyby tak nawet Wszystkie 4,5 tysiąca miejsc parkingowych w Maintanus centrum Zulzbach Taunus, przetransformował na stanowiska ładowania pojazdów napędzanych prądem elektrycznym, to i tak nie dogodzi wszystkim kierowcom załatwiającym obecnie w kilka chwil dosłownie potrzebę zatankowania zbiornika auta. Można, owszem, skutecznie uziemić na kilka godzin, ładowaniem na parkingach tysiące ludzi zmuszonych przez to do przebywania na zakupach w łódzkiej manufakturze i w porcie Łódź, jak i na tysiącach miejsc parkingowych Centrum Handlowego M1 w Czeladzi. Ale na zakupy jeździ się przecież ciągle w naszej cywilizacji tylko raz w tygodniu. Natomiast do pracy, Zdecydowana większość pracujących ludzi przemieszcza się w każdy dzień roboczych i wraca do swojego domu, mieszkania we wielopiętrowym bloku, tego samego dnia czy też nazajutrz, autem lub środkiem transportu publicznego. W Łodzi i w Czeladzi wieżowce postawione za gierka mają po 11 pięter oraz po kilku czy kilkunastu lokatorów na każdej kondygnacji, jak zresztą wszędzie na świecie. I tak to jest, że w prywatnym domu właściciel może sobie zainstalować stanowisko ładowania auta w każdej chwili. Nie może natomiast każdy lokator zbudować sobie, ewentualnie kupić albo wynająć na obecnych obszarach miejskich w pejzażu miasta pod blokiem czy domem z mieszkaniami czynszowymi pomieścić ogółu miejsc na danym obszarze potrzebnych INSPE dla wszystkich stanowisk ładowania akumulatorów samochodowych. Burmistrz Czeladzi, magister, magister Zbigniew Szaleniec Członek zorganizowanej grupy Wszyscy kradniemy, stołek za stołek, na pochybel łotrzykom, tu kliknij, może sobie kpić z przyzwoitości z kolegami z Wrocławia, Siemianowic Śląskich i wielu innych miast Rzeczypospolitej, do których urzędów miejskich zajrzy wnet z audytem i jeszcze z pewnością przed wybuchem wojny, zapowiedzianej przez generała Kukułę. Ryżego, jak Janusz Kukuła, mój kolega z Komisji Kultury w Związku Studentów Polonistyki w Sosnowcu. Prawdziwy prawnik, prokurator stawiający zarzuty z urzędu ścigający przestępców z podaniem sygnatury akt. Może sobie szaleniec zapewniać wzorem wiceprezydenta Łodzi, Adama Wieczorka, że przytaczam. Samorządy od lat modernizują system transportu zbiorowego, inwestując między innymi w zeroemisyjne autobusy. Koniec przytoczenia. Może szubrawiec pokpiwać z przytomności umysłu Polaków słowami, znowu z tego samego źródła, takie działania wdrożyły m.in. władze Łodzi. Postawiły na wsparcie rozwoju sieci ładowania, która dziś liczy 200 punktów, a w drodze jest kolejnych 120. Koniec przytaczania. Rozważmy jednak tylko spokojnie. 320 stacji ładowania akumulatorów to nie będzie bynajmniej lepiej sprawniej dla każdego niż tankowanie obecnie na stu stacjach paliw. Podniesiona za Merkel i von der Leyen w Davos przez Klausa Schwaba, a podjęta skwapliwie przez rządy Kaczyńskiego we Warszawie tak zwana Zielona Rewolucja, kontynuowana przez koalicję Donalda Tuska i większość sejmową hołowni, po dokonaniach Morawieckiego, Ostrołęka, to między innymi niedawno ogłoszona likwidacja tysięcy miejsc pracy w elektrowni Rybnik. To trockistowska zaiste transformacja energetyczna. W Polin, PL, Dudy i Szewacha Weissa stoi za tym grupa Windsor-Kaczyńskiego. Patrz, magazyn europejski SOWA z 2 lutego 2021 Matki Boskiej Kronicznej. Z grupą Habsburg-Kwaśniewskiego, Żydokościu, amoralność, hedonizm, pandemia psychody, psychozy, przepraszam, wiele innych spraw. A chcielibyśmy, żeby stanęły w dniu sądu przed Narodowym Trybunałem rozważających czy tak zwana trzecia RP Jarosława Kaczyńskiego i polskość w cudzysłowie Donalda Franciszka Tuska to normalne psychicznie? Czy to jest normalne, że na rządowej stronie gov.pl świętują dzisiaj, obchodzą oni 10 października? Światowy Dzień zdrowia psychicznego. Powiadają, przytaszam, tegoroczny temat kampanii brzmi: zdrowie psychiczne w pracy, co ma podkreślić związek pomiędzy zdrowiem psychicznym a pracą. Bezpieczne, zdrowe środowisko pracy może działać jako czynnik ochronny dla zdrowia psychicznego. Koniec przytoczenia. Ze strony gov.pl Szczecin, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2024. Czy to jest normalny kraj, w którym rządzący świadomie dokonują inkluzji chorych psychicznie ludzi, zamiast pomóc dotacjami budżetowymi, szpitalom psychiatrycznym i powiatowym, w których nie chcemy przecież na Boga, aby pracowali psychicznie chorzy lekarze, labilne pielęgniarki, i zwariowane salowe. Oczywiście że, nie, że, oczywiście, że nie życzymy sobie niezdrowych, nieszczęsnych i zdesperowanych, a silnych fizycznie i szatońsko sprawnych osób o nadludzkiej mocy przy łóżkach naszych bliźnich złożonych niemocą, usyłku swego spracowanego życia. Tymczasem bezbożnicy marksistowscy przepraszam, porównaj komunistyczny ruch bezbożników Rosji, Lenina i Wikipedia w rządzącej koalicji lewicy Milera, z Tuskiem, Bilderbergiem Trzaskowskim, innymi, onymi, Kosiniaka Kamysza nie biorą sobie na wstrzymanie do 15 października Świętej Jadwigi, Świętej Teresy ale świętują dzisiaj, od 1997 roku, włączenie chorych psychicznie do świata pracy zdrowych psychicznie Polaków i patriotów, przekabacając nienormalność na sposób faryzeuszy. I znowu przytaczamy. Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy to nie tylko podstawowe prawo, ale także większe prawdopodobieństwo zminimalizowania napięć i konfliktów w pracy oraz poprawy retencji pracowników, wydajności pracy i produktywności. Z drugiej strony, brak skutecznych struktur i wsparcia w pracy, zwłaszcza dla osób żyjących z problemami ze zdrowiem psychicznym, może wpłynąć na zdolność, danej osoby, do cieszenia się swoją pracą i dobrego wykonywania swoich obowiązków. Może to podważyć obecność ludzi w pracy, a nawet uniemożliwić im znalezienie pracy. Koniec przytoczenia w tym samym miejscu. Wyjaśnijmy zatem rządzącym. Normalny kraj to kraj, w którym osobom chorym z problemami psychicznymi pomaga się w znalezieniu poradni zdrowia psychicznego, w dojściu bez wstydu do psychiatry, a nie w znalezieniu pracy w administracji państwowej czy samorządowej. Przypomnijmy tylko dla przykładu, Borys Budka ze jeszcze kiedy robił za ministra, nie pomógł chory psychicznie, utrzymywał fatalną kobietę, na państwowej posadzie i proszę przypomnieć nieszczęsnemu europosłowi, jak skończyła schorowana niewiasta. Skacowana każdego dnia popełniła samobójstwo z nadmiaru nałożonych na nią obowiązków, przez nieludzkiego przełożonego w miejscu pracy, ślepego na cierpienie wykorzystywanej, a uzależnionej kobiety, Zabiła się nieszczęsna. Widzę legenda młodej Poli Di Villa Rothschild von Stefan Kosiewski, Frankfurt am Main 2023. Nie ma miejsc pracy w normalnej Polsce dla chorych psychicznie polityków, uzależnionych od układów rodzinnych. Nie ma tak zwanych ferm elektrowni wiatrowych na Bałtyku, patrz niestabilna w miejscu pracy pełnomocnika premiera, kuzynka Morawieckiego, tak samo jak nie ma wciąż sposobu magazynowania i wytworzonej w ten sposób energii. Normalny kraj nie może pozwolić rządzącym nami, chorym ludziom na Wewnętrznie nepotyzm solorza, wielu nazwisk fundującego Polsce za wszelką cenę nieopłacalne, wodorowe autobusy jako i ładowane prądem z wiatraka zaplanowanego przy warszawskiej świątyni Bożej opatrzności. Bezbożna i nieludzka transformacja energetyczna, tak zwany zielony, Niezrównoważony psychicznie ład nie przejdzie po trupie normalnej Polski. Marek Bogdanowicz, menadżer w branży energetycznej, który zapoznał się już z pana książką, rzekł, przytaczamy, w treści opracowania można jednoznacznie wyczytać, że działania Unii Europejskiej w tym temacie są bezzasadne, i przynoszą szkodę takim krajom jak Polska oraz nobują interesy dużych i rozwiniętych państw, takich jak Niemcy i Francja, napędzając im koniunktury. Autor broni swojej założonej tezy i posługuje się wypowiedziami licznych autorytetów z branży energetycznej i naukowców z wyższych uczelni, którzy są autorami podobnych artykułów lub opracowań naukowych. Koniec przetoczenia słów pana Marka Bogdanowicza. Nie jestem przy tym wszak taki pewny, czy politycy rządzący Republiką Federalną Niemiec i Republiką Francji, Scholz i Macron lobbują interesy rozwiniętych państw. Takich jak Niemcy i Francja. Czy napędzają w tych krajach koniunkturę? Obaj panowie robią wprawdzie dużo złego, nie tylko oczywiście po to, by utrzymywać się na swych stanowiskach w pracy, łączą przy tym słowo koniunktura w publicznych wypowiedziach, rozmijających się niestety, z opiniami instytutów badawczych. Obiecują koniunkturę, której nie ma, nie może być i nie powinno się zatem ani myśleć, ani mówić o koniunkturze w tych krajach. Na zdrowy rozum, w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Jeżeli rząd kanclerza szolca zaprzestał w tym roku dopłacania po kilka tysięcy euro z budżetu rządu RFN do każdego sprzedawanego tu auta ze silnikiem elektrycznym i obciążył wysokimi cłami produkowane w Chińskiej Republice Ludowej oraz dofinansowywane tam przez rządzących komunistów auta niemieckich firm samochodowych, których zyski wpływają rzecz jasna na budżety macierzystych firm w RFN zmuszonych przez to do likwidacji tysięcy miejsc pracy dla zdrowych psychicznie montażystów zastępowanych normalnymi algorytmami sztucznej inteligencji robotów. A komuniści rządzący Chinami w odwecie za celne represje unijne na chińskie samochody opodatkowali wysoko francuskie koniaki. Chińczycy tradycyjnie trzymają się mocno po alkoholu destylowanym z ryżu i spożywanym okazjonalnie po domach. Na przymrużanie oka, niedostrzeganie w miejscu pracy nałogowo uzależnionej od alkoholu zastępczyni ministra, żaden chiński Borys Budka nigdy by sobie nie pozwolił. Za taki shit, di schajst. Mert, Zasrywanie administracji niesprawnymi, chorymi ludźmi. Wysyła się tam wciąż elokwentnych polityków tak samo jak w Rosji Putina do kolonii karnej, nie zaś do kasy Parlamentu Europejskiego. I nie zabiega w normalnym kraju żona takiego polityka o wysokie stanowisko prezydenta dużego miasta na Śląsku. Chciałbym zaufać Słowom recenzji profesora Wojciecha Noworyty z Akademii górniczo hutniczej Przytaczam. To mocna lektura. Bardzo szeroka analiza. Otwiera oczy na wiele spraw. Koniec przytoczenia. Patronat nad książką objęli. Niezależny samorządny Związek Zawodowy Solidarność Fundacja Konstruktywnej Ekologii, EkoPrombono, Polski Klub Ekologiczny, 80, Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej, Tygodnik do Rzeczy, Tygodnik Najwyższy Czas, Tygodnik Solidarność, magazyn Magna, Polonia, Pobudka, Brać Górnicza, Ruch Farmerów, Ruch Młodych Farmerów, przepraszam. To koniec przytaczania. Wystarczająca to liczba patronów, z Piotrem Dudą na pierwszym miejscu. Przynajmniej do powstania masy krytycznej. Z mojej strony, z Frankfurtu nad Menem, poinformowałem już w grupach magazynu Sowa o godzinnej wymianie doświadczeń online z cyklu projektowania ekosystemów startupowych 24 października w godzinach od 14 do 15. Organizuje takowe firma RKW, Wehrborn. Do którego mógłbym autobusem, dzisiaj elektrycznym, zaledwie kilka przystanków. Gdybym skorzystał przed 30 z górą laty z możliwości podjęcia w tej firmie pracy, był, do której mógłbym wtedy dojeżdżać benzynowym Audi 80 LS. Może nie piękne, ale inne z pewnością były wtedy czasy. Koniunktura w Niemczech połowicznie, także tylko była w Berlinie Zachodnim miesięcznik archipelag zamieszczał moje teksty literackie. Nikt o zdrowych zmysłach nie myślał o RFN o rezygnacji z dobra wspólnego, jakim była bez wątpienia niemiecka marka DM. Potem politycy przeważyli dla koniunktury W RFN na rzecz i zawiązała się m.in. na bazie masy krytycznej partia EFD, Alternatywy Field Deutschland. Dzisiaj chcą ją zdelegalizować. Sfrustrowani dziennikarze i ci, którym się nie podoba. Ludzie chorzy na różne uzależnienia, mówiąc wprost. Z Panem Bogiem, Glikałów, Jadzią, Tereską, Basiom, Tomkom i Stewciom, pięknym niczy, niczym Esterka, jak Stefania Marchew, która wpadła wokół w oko młodemu Tuwimowi i rozkochał się w jej słowach. A może byśmy tak najmilszy, wpadli na dzień do Tomaszowa, naszego, koniec przytoczenia tych słów, naszego Mazowieckiego, w którym żył Żydowski teść poety i teściowa. Może tam jeszcze z złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. We wrześniu bieżącego roku wysłuchałem tam księdza rzymskokatolickiego i przyjąłem komunię przy trumnie Polki i Patriotki, która będąc obłożnie chora, wzywała. Stewciu, stewciu. Na to ciche, proszące szeptem zawołanie, skierowane do bliźniego, odpowiadałem pytaniem, pojawiając się. A dlaczego ty wołasz tak, Stewciu, stewciu? Czego od niej chcesz? Co ci podać? A nic nie chcę. To dlaczego wołasz? Odpowiadała ze słodką ufnością, bo wiem, że zawsze przyjdzie, jak tylko zawałan. Ile samochodów jest w Łodzi? Dwa razy więcej niż w 2020, 2004 roku. przepraszam, Szczegółowe dane to przytaczamy. 31, 10, 22 wieści z miasta. I tutaj już cytat. Od 2004 roku liczba pojazdów zarejestrowanych w Łodzi wzrosła o 100%. W 2004 roku było ich 275 tysięcy, a według najnowszych danych Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Łodzi w 2022 roku jest ich już 550, 828 samochodów. To dane z 2022 roku. Ile jest ulic w mieście Łodzi na literę A? 50. Na literę B, 158. Na literę C, ponad 90. Stawiam następującą hipotezę. Ani urzędujący prezydent Duda, ani chętny Trzaskowski nie mają wiedzy na zadany temat badawczy. Kiedy transformacja energetyczna, proszę podać w przybliżeniu rok sprawdzianu, jak Jarosław Kaczyński wywróżył sobie przed laty marny swój koniec polityczny na 2026 rok, odbierze Polakom i patriotom konstytucyjną wolność poruszania się samochodami, ze silnikami spalinowymi, nie będąc w stanie, na zdrowy rozum biorąc, zbudować przed każdym blokiem, na każdej ulicy i osiedlu w mieście Łodzi, Warszawie, etc., wystarczająco dużej liczby stacji ładowania aut elektrycznych. Wykorzystując dostępną w internecie wiedzę, z zakresu teorii wnioskowania statystycznego i prawdopodobieństwa przyjmuje się podejście, że każda hipoteza jest sprawdzana, czy to przez tak tzw. elity w gabinetach politycznych, czy też przez ogół strajkujących. Jak miało to miejsce ostatnio w sierpniu 1980, kiedy sprawdzono przypuszczenie żydokomunistycznego ministra propagandy Jerzego Urbana, że partia PZPR, tak samo totalitarna jak Piska Czyńskiego i Błaszczaka, czy Sprawiedliwa Polska, Ziobro i Kalety, wykarmi się w każdym kryzysie ekonomicznym. A porównując stan faktyczny Koryta z hipotetycznym przypuszczać można, iż nie zabraknie elektrycznych hulajnóg na Chodnikach strajkowym aktywistom do załapania się przez płot a tutaj teletekst pierwszy program telewizji niemieckiej ARD 128 z dnia dzisiejszego 10 października taga aktualności wygląda na to, że siły ONZ zostały ostrzelane Siły misji obserwacyjnej ONZ Unifil w Libanie donoszą o wielokrotnym ostrzale ich pozycji przez izraelską armię. Armia izraelska zbombardowała ich pozycję. Atak miał miejsce w pobliżu miejscowości Nakura w południowym obszarze przygranicznym, powiedziano w komunikacie. Czołg izraelskiej armii ostrzelał punkt obserwacyjny. Przy tym odniosło rany dwóch żołnierzy Unifil. Izraelskie wojsko nie odniosło się dotychczas do tych zarzutów. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej, polscy żołnierze w Libanie spędzili noc w schronach. Przytoczamy. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w środę, że polscy żołnierze stacjonujący w Libanie dużą część nocy spędzili w schronach. Jak jednak dodał, żadne z państw wchodzących w skład Unifilu nie zamierza w tym momencie wycofywać swojego wojska. Koniec przytoczenia. I wiadomość 109 Tagesschau, Nachrichten, Teletext, ARD, Scholz więcej broni dla Izraela. Kanclerz Scholz e, zapowiedział dalsze dostawy broni dla Izraela. Dostarczyliśmy broń i będziemy dostarczać, powiedział polityk SPD w Bundestagu podczas debaty w rocznicę napadu islamistów Hamasu 7 października 2023. Podkreślił przy tym, że wypowiada się jako poseł. Wcześniej przedstawiciele CDU i CSU zarzucili rządowi federalnemu zbyt małe poparcie dla Izraela wyraźnie odnosząc się do dostaw broni. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem odczytał Stefan Kosiewski.